Wiem, że czas ucieka Ryszard, bo tak człowieka nie stój w miejscu, to jest bez sensu Minuty biegną, wiesz tu bez ruch Jest na pewno klęską wewnątrz Stałem w deszczu, znieknął taką dziwką, łewką Patrząc w przeszłość i wtedy mnie Naszło wszystko pękło, nasz los jest Niezapisaną kartką jeszcze Właśnie kreślę sam tą kwestię Walczą ze złem we mnie, coraz szybciej węgle biegnę Widzę nędzę, jak w kalkucie wszędzie Klucze uczę się, duszę przejrzeć Chociaż czasem duszę się w tym mieście Respekt dla tych, co nie zapomnieli Jeszcze o tym, czas ucieka Strześć się, otwórzcie, wreszcie Czas ucieka, szczęść się, otwórzcie wreszcie oczy Dzieciak, rozumiesz Ty masz czasu, masę, aby tak chronić go Gdy tak przemierzam bloków lasem myślam to, co mnie zmieniło Już nie jak to kiedyś było Czas leczą rany, osz miło Co zrobić, aby go znaczyło? Dla wszystkich, pamiętaj, nie marny czasu bliskich Z pieniądz i w oczach błyski Czas do wszystkich Potentat syty, city. potentat syty W całym tym szarym zakłamaniu, że jeszcze zdążysz, że masz jeszcze czas że Póki to co się wyłączyć, się wyłączyć, że możesz stanąć całkiem z boku oku Odpierdala bo, czas, ty ty po, masku ciała Dobrze wiem jak to wygląda u nas Kisłucy środki, prawie każdy jara skuna Potentat projekt, by coś zrobić nawet w górach Bo mega pędem kulna Kowal, niebać policja z koloru w czubku, zawsze respektać. Zawsze respektać, er, kurwa, pakra. Ta, ta, ta, ta. Chopak, czas przemija. Więc rozminęła chwila, gdzie jak będę spotkał, wygrał i obija mijak. Życie to bańki z mydła, ale nie szansa się w szajk, a tak sam barsam. To działanie fakt akcjach wykrywających. Walkach, jak pojarka wymajony ślądu no, Jak człowiek pewien ile obiec błądzi Ludzie pojek strzał strach na nowy ziomek Czas do pomysł, ciastwa młodych Uschniętych łodych, Ta rody skąd ty weź niesz flotyk ty jesteś dziecko od tych, tak, tak do ich niskie loty Trzwoniem czasu całe szale, dalej z pustego w pełne Dzieciak ale nie szalej, lepsze słońce znowu zlecie dla was wszystkich zapale Żeglających wśród galer właśnie, że pełne tależ, Ważne, że pełny talerz Ważne oby tak dalej